Boga Ojca. Kochani, na dzisiaj wersetem wyjściowym, takim wersetem tematycznym, będzie werset zapisany w liście do Efezjan, w rozdziale 5, wierszu 18, w Biblii Warszawskiej czytamy Bądźcie pełni ducha. Stary przekład, do którego czasami lubię sięgać, w Biblii Gdańskiej mówi Bądźcie napełnieni duchem. A przekład Nowego Przymierza Mówi nam, dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Dbajcie o to. Innymi słowy, naszą, wierzącego, twoją i moją odpowiedzialnością jest to, aby być pełnym Ducha. Nie jest to jakieś magiczne życzenie, które spełnia się dla nielicznych, ale jest to polecenie dla Kościoła. Natomiast wers wersetem kluczowym, wersetem interpretacyjnym dla tego kazania na dzisiaj jest werset z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 12, wiersz 7, w którym czytamy a w każdym różnie przejawia się Duch dla wspólnej korzyści Biblia Warszawska ku wspólnemu pożytkowi. I te dwa wersety dzisiaj są taką kanwą tego, o czym chcę mówić, przez co chciałbym dzisiaj nas przeprowadzić. Bądźcie pełni ducha, co to znaczy, jak to się przejawia i motywacja, która mówi dla wspólnej korzyści. Biblia mówi nam, że Duch Święty jest zapowiadanym stulecia wcześniej darem Boga dla ludzi. Gdy otworzymy na przykład księgę proroka Joela, Dowiadujemy się o Bożych planach dotyczących wylania Jego ducha na wszelkie ciało i kiedy nadszedł dzień 50, dzień pięćdziesiątnicy i kiedy Duch Święty stąpił na uczniów oczekujących przyobleczenia mocą z wysokości, Piotr natchniony duchem, wygłasza pierwsze ewangelizacyjne, misyjne kazanie i mówi, że to, co się tu stało, to jest to, co zapowiadał prorok Joel, wyleje ducha mego, mówi Pan na wszelkie ciało, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, prorokować będą, córki i synowie wasi, starcy, śnić będą sny, nawet na niewolników i niewolnice, moje wyleje, mojego ducha, mówi Pan. I to się dokonało, to się wypełniło w Dniu Pięćdziesiątnicy. Tydzień temu mieliśmy kolejną rocznicę tego wydarzenia. I Biblia uczy nas też, że napełnienie Duchem Świętym lub inne sformułowanie chrzest w Duchu Świętym, a chrzest dosłownie z języka greckiego baptizo oznacza zanurzenie, więc chrzest, zanurzenie w Duchu Świętym to osobne, kolejne przeżycie po nawróceniu. A więc jest moment, w którym spotykamy się z Bogiem, jesteśmy konfrontowani z dobrą nowiną, z wieścią o krzyżu, o śmierci Jezusa, o Jego zmartwychwstanie. Duch Święty przekonuje nas o grzechu, sądzie i sprawiedliwości, nawracamy się, poddajemy w posłuszeństwo Bogu nasze życie i teraz mówi Biblia czas na przyjęcie daru Ducha Świętego. Jeden tylko przykład dzisiaj z Księgi Dziejów Apostolskich, rozdział 8. Otwórzmy to miejsce. Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 8. Ewangelista Filip dotarł do Samarii, do miasta Samaria, Samarytanie, widząc cuda i znaki dokonywane przez Filipa, byli pełni podziwu. Masowo nawracali się, tłumy cieszyły się z tego, że poznają Boga żywego. Ludzie dawali się także ochrzcić w imieniu Jezusa Chrystusa. I uwaga, dowiedzieli się o tym lokalnym przebudzeniu, o tym lokalnym poruszeniu duchowym, Apostołowie w Jerozolimie, odległej o kilkadziesiąt kilometrów. I w reakcji na te wieści do, dochodzące z Samarii wysłano dwóch apostołów, Piotra i Jana. Po co? Przeczytajmy wersety 15, 16 i 17. Rozdział 8 Księgi Dziejów, 15 do 17 wiersza. Piotr i Jan, którzy po przybyciu do Samarii modlili się za nimi, za Samarytanami, aby otrzymali oni Ducha Świętego. Na nikogo z nich bowiem jeszcze nie zstąpił, byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wkładali zatem na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Zauważcie, ludzie byli nawróceni, pokutowali, ochrzczeni, stali się uczniami Jezusa, Prawdopodobnie przyłączyli się do Kościoła, do lokalnej wspólnoty, ale brakowało im jeszcze czegoś, osobnego, odrębnego przeżycia, doznania, pieczęci Ducha Świętego. Jest to jedna tylko z ilustracji biblijnych, którą dzisiaj przytaczam w tym temacie. I biorąc pod uwagę kontekst nauczania apostolskiego, z pewnością nie było to jednorazowe przeżycie. Wiecie, wiecie, zostałem lat temu 5, 10, 15, 20, napełniony Duchem Świętym, coś przeżyłem i jeszcze to pamiętam. Nie, to, jest, to był początek czegoś nowego. Życia w nowym wymiarze, życia w nowej jakości. Gdy patrzymy na Stary Testament, na Stare Przymierze, Zauważamy, że tylko nieliczni ludzie i zazwyczaj do konkretnych zadań byli napełniani Duchem Świętym, Duchem Bożym. Biblia w Starym Testamencie używa wobec tych, którzy byli napełnieni Duchem takich sformułowań jak spoczął na nim czy spoczął na mnie Duch Pana, natchnął go Duch Boży, zawładnął nim Duch Pana, wypełnił go Duch Boży. I to oznacza przejęcie prowadzenia przez Ducha Świętego, Jego pełnię. I w tej pełni ludzie Boży w czasach Starego Przymierza dokonywali niezwykłych czynów, niezwykłych bohaterskich działań. Takie imiona jak Mojżesz, Jozue, Samuel, Gedeon, Jefta, Saul, Dawid, Eliasz, Elizeusz, Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel, Jan Chrzciciel wykonywali niezwykłe Boże polecenie. Manifestowała się przez ich usługiwanie, przez ich posłuszeństwo Boża moc Boża obecność, Boża chwała, Boża mądrość, Boża wiedza. Działy się cuda i znaki. Przejdźmy teraz do Nowego Testamentu, do Nowego Przymierza. Czytamy o Jezusie, naszym Panu, który zaraz po chrzcie w Jordanie wyszedł z wody i czytamy Ewangelię Łukasza 4,1 poszedł w pełni i w mocy Ducha Świętego. I wszyscy wiemy, że służbie naszego Pana towarzyszyły niezwykłe cuda i przejawy mocy dzięki obecności Ducha Świętego w Jego życiu. Jezus kiedyś w synagodze powiedział, cytując księgę Izajasza, Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym, abym głosił, uzdrawiał, otwierał oczy, podnosił chromych i tak dalej. Czytamy o innych postaciach pełnych Ducha Świętego, których Bóg używał w czasach Nowego Przymierza. Piotr, apostoł, ten, który w Dniu Pięćdziesiątnicy wypowiedział to pierwsze kazanie, czytamy, że wielokrotnie był napełniony duchem, przemawiał albo czegoś dokonywał. Kiedy stanął przed Radą Najwyższą, przesłuchiwany z powodu głoszenia w imieniu Jezusa, czytamy, że utkwił w nich wzrok i pełen Ducha Świętego zaczął do nich przemawiać. W taki sposób, że zamknął im Usta. Zabronili im mówić, nauczać, ale nie mieli żadnej odpowiedzi na to, co Piotr w natchnieniu ducha im mówił. Piotr głosił Jezusa, czynił wielkie cuda. Wiecie, był taki moment w życiu, w służbie Piotra. Ludziom tak bardzo zależało, aby ten wybraniec Boży mógł ich dotknąć albo aby mogli się znaleźć chociaż w pobliżu tego człowieka, że ustawiali się albo kładli swoich chorych, w taki sposób, żeby chociaż, uwaga, cień przechodzącego Piotra mógł na kogoś paść. Prawdopodobnie ten cień był namaszczony również i ten cień przynosił uzdrowienie, ulgę ludziom chorym. Niezwykłe namaszczenie. Wydawać to może nam się dziwaczne. Ale przypomnijmy sobie płaszcz Eliasza. Pamiętacie płaszcz Eliasza? Eliasz zostawił swój płaszcz Elizeuszowi. Elizeusz... Zrolował ten płaszcz i powiedział, jeśli Bóg Izraela jest ze mną, no to niech się coś stanie. Uderzył tym zrolowanym płaszczem w rzekę Jordan. I co się stało? Rzeka się roztopiła. Kiedy kobieta, cierpiąca 12 lat na krwawienie i nic nie mogło jej pomóc, podeszła do Jezusa i dotknęła czego? Rąbka, frędzla jego szaty. Boże, uzdrowienie przepłynęło. Została uzdrowiona, więc... Tego rodzaju namaszczenie i tak, tego rodzaju pełnia była w życiu Piotra. Szczepan, nazywany pierwszym męczennikiem Kościoła, czytamy w Księdze Dzieju w rozdziale szóstym czynił cuda i wielkie znaki. A potem, kiedy po przesłuchaniu wyprowadzano go na egzekucję i leciały w jego stronę pierwsze kamienie, Szczepan modlił się, aby Bóg przebaczył tym, którzy to czynią. Wzniósł swoje oczy do góry i czytamy, Pełen Ducha Świętego powiedział, oto widzę chwałę Bożą i Syna Bożego stojącego po prawicy Bożej. Widzę otwarte niebo. On już był tam, choć jeszcze w ciele tu. Pełnia Ducha Świętego wprowadza cię w, do otwartego nieba. Pełnia Ducha Świętego sprawia, że możesz widzieć, być bliżej Bożej chwały. Apostoł Paweł, pełen Ducha Świętego, czytamy, że kiedy został wysłany w swoją pierwszą podróż misyjną, Rozdział 13 księgi dziejów mówi ona o tym. Pierwsza podróż misyjna Paweł dotarł na Cypr, tam głosił dobrą nowinę. Głosił prokonsulowi Sergiuszowi, natomiast tym słowom sprzeciwił się niejaki Elimas, czarnoksiężnik, który próbował prokonsula odwieść od wiary. I pamiętacie, co, tam, co się stało wtedy, jaka konfrontacja nastąpiła? Apostoł Paweł, pełen Ducha Świętego. Utkwił wzrok w elemasie, a ja nie będę na nikogo patrzeć, żeby nie było tu żadnej sugestii, ale utkwił wzrok w tym człowieku i powiedział, o pełny wszelkiego oszukaństwa, synu diabelski, nie przestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich, oto ręka pańska na tobie, przestaniesz widzieć do pewnego czasu. I natychmiast ciemność ogarnęła tego człowieka, chodził i prosił, aby ktoś go wyprowadził. Pełnia ducha. Powoduje, że moce demoniczne, moce diabelskie muszą poddać się Bożej obecności, Bożemu namaszczeniu. Te moce muszą ustąpić, dlatego że Boże namaszczenie, Boża pełnia usuwa wszelką ciemność, usuwa wszelką niewolę, usuwa wszelkie panowanie złego. Również chustki czy przepaski, które tylko dotknęły skóry Pawła, używane było do uzdrawiania chorych. I do wypędzania demonów. Wyobraź sobie chustka, która dotknęła tylko skóry. Położona na chorym działała. A demony uciekały. Taka pełnia. Takie namaszczenie. Wydaje nam się to wręcz nieprawdopodobne. Jak taka moc mogła się objawiać. I te piękne, wspaniałe obrazy, choć budują naszą wiarę i są właśnie piękne, ale mogą jednakże sugerować że bycie pełnym ducha to bardzo trudne zadanie. No, ponieważ skutkuje z jest automatu takimi seryjnymi cudami, znakami, a w moim życiu, no, żeby chociaż jakiś kapiszon wystrzelił, nie mówiąc już o jakiejś porządnej serii. I gdy zastawimy się z takimi osobami jak Piotr, Paweł, Szczepan lub innymi wielkimi postaciami przebudzeń duchowych, które miały miejsce w historii, które mają miejsce dzisiaj. Możemy, mimo podziwu dla Boga, możemy sami dla siebie poczuć się mali. Wiecie, ja mam takich kilku swoich ulubionych kaznodziejów, których oglądam, nie, nie do końca zawsze słucham wszystkich ich kazań, nie będę mówić kto, aby nie było jakiejś reklamy, ale są to ludzie w szczególny sposób używani przez Boga i gdy oglądam ich w akcji, gdy widzę Bożą moc, gdy widzę ludzi wstających z wózków, uzdrawianych z raka, ludzi padających pod mocą Bożą, ludzi nawracających się do Boga, dotykanych Bożą miłością, poprzez usługę tych narzędzi. Jestem pełen podziwu. Oni mnie inspirują, budzą we mnie taką dobrą mam nadzieję zazdrość, ale doskonale znam to poczucie małości. Gdy widzę, widzę to, co widzę, myślę sobie, a gdzie ja jestem? Nie wiem, czy tak macie. Czy tak macie czasami? I myślę wtedy, to chyba nieosiągalne dla mnie, oni są naprawdę pełni ducha ja i kiedy jeszcze czytam ich książki i słucham ich nauczania na temat ceny, jaką płacą za namaszczenie, to myślę sobie, o, jestem jeszcze bardzo daleko od tej pełni, którą Bóg ma. I przez pryzmat tych topowych usługujących i tych biblijnych i współczesnych możemy tak się właśnie poczuć. Ale pozwólcie, że posłużę się, zilustruję coś grafiką w kształcie piramidy. Piramida, trójkąt jest takim bardzo uniwersalnym, uniwersalną figurą. Posługujemy się piramidami w ekonomii, w demografii i tak dalej. Ja chciałbym posłużyć się dzisiaj taką piramidą w sprawach pełni ducha. A więc po pierwsze, to jest ten taki pierwszy poziom, o którym mówię. To są cuda i znaki. Z pewnością zgodzimy się, że pełnia ducha oznacza, że dzieją się cuda i znaki. Z pewnością zgodzimy się z tym, że ludzie pełni ducha, tacy jak Piotr, Paweł, Szczepan, tacy jak inni współcześni, używani byli i są przez Boga do tego, aby działy się cuda i znaki, które budują naszą wiarę. W czasie Świąt Wielkanocnych mieliśmy brata Alejandro Ariasa. Przez jego usługę dokonało się więcej uzdrowień na jednym nabożeństwie niż w ciągu Wielu miesięcy, a może i w dłuższym okresie wcześniej w naszym zborze, w naszej społeczności. Dlaczego? Dlatego, że przyjechał człowiek pełen ducha. Dlatego, że przyjechał człowiek namaszczony i przez jego posługę mogliśmy doznać uzdrowień. Mam spisaną listę tych świadectw. Dlaczego nie na każdym nabożeństwie tak się dzieje? Dobre pytanie. Cudaj znaki umieściłem na szczycie, dlatego, że są najbardziej widoczne i zauważalne tak jak szczyt góry. Prawda? Kiedy zbliżamy się do jakiejś góry, to najpierw z daleka widać jej szczyt. Wspaniały wierzchołek, wysoki. I on jest zauważalny z najdalszych miejsc. I te znaki cuda są zauważalne i doceniane przez ludzi. Wiecie, gdzie cuda, tam tłumy. I kiedy zapraszamy naszych znajomych na tak zwane zwykłe nabożeństwo niedzielne, nieczęsto udaje nam się kogoś zaprosić. Ale kiedy mówimy, że przyjedzie człowiek, który modli się skutecznie o chorych, który ma na koncie wiele cudów, wiecie, sala jest pełna. Jakoś nie jest problemem, aby ludzie przyszli, dlatego że widzą ten wierzchołek, ten piękny wierzchołek, mówią, o tak, to jest interesujące, zbliżaj się do tego miejsca. Czy Bóg ma specjalnych wybrańców i nikogo poza nimi? Czy to jest może kwestia naszej wiary i posłuszeństwa? Ja tego nie rozstrzygam, bo tak naprawdę uważam, że jedno i drugie Bóg ma wybrańców, których będzie w szczególny sposób używać, ale dla każdego z nas jest to też kwestia wiary i posłuszeństwa, aby wzrastać w tym, do czego Bóg Ciebie powołuje. Wzrastać, umacniać się w pełni Ducha Świętego. Cuda i znaki z pewnością przenoszą ogromne zbudowanie, utwierdzenie i wywyższenie Boga. Są dla wspólnej korzyści tych, którzy je przekazują, otrzymują i oglądają. Jesteśmy zbudowani nimi, mówimy chwała Bogu, Bóg jest potężny, Bóg wszystko może. Ale moi drodzy, kościele, bycie pełnym ducha to nie są tylko te szczyty i wyżyny, to nie są tylko te nadzwyczajne wyczyny i sensacyjne zdarzenia, typu ktoś wstał z wózka inwalidzkiego. Przyjrzyjmy się tej górze, tej piramidzie nieco dokładniej. Oto zobaczmy, co jest nieco niżej. Ja tak umieściłem w tej grafice. Czytamy dary Ducha Świętego. I o ile cuda i znaki te szczególne. Wydarzenia czynione są z reguły przez nielicznych, taka jest rzeczywistość statystyczna, choćbyśmy mogli się z tym nie zgadzać, ale tak po prostu jest. O tyle dary Ducha Świętego, Biblia mówi, są dla wszystkich wierzących. Są dostępne dla wszystkich wierzących. I o dary Ducha Świętego, Biblia mówi, należy zabiegać, należy starać się Pierwszy do Koryntian rozdział 12, 14 możemy znaleźć tam apostolskie zalecenie: pragnijcie gorąco duchowych darów. Starajcie się o te, które służą wzajemnemu zbudowaniu. Uwaga dla wspólnej korzyści. Jednak praktyka kościoła i realia również biblijne pokazują, że tylko niewielka część kościoła zabiega o dary ducha i je praktykuje. I tylko niewielka część naszego kościoła również Wspólnoty Jeruzalem zabiega o dary Ducha i je praktykuje. Czy ja się mylę? Niestety nie mylę się. Taka jest rzeczywistość, w jakiej jesteśmy. Boże zalecenie mówi, starajcie się. W 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian czytamy, możecie bowiem kolejno wszyscy, pamiętacie to słowo? Wszyscy, głośniej, Prorokować. Wszyscy kolejno prorokować. Jeszcze nam się to nie zdarzyło w naszej historii. Żeby nawet połowa z nas po kolei prorokowała. A zatem jest to poziom, i to musimy z pokorą i z pewnym smutkiem wyznać, jest to poziom, który no jest dla nas, ale jakby ciągle trochę poza naszym zasięgiem lub powiedzmy poza naszym stałym zasięgiem. Ale jest to coś, do czego Bóg wzywa nas, abyśmy wchodzili. A więc dary Ducha Świętego i niewątpliwie bycie pełnym Ducha Świętego przejawia się również w manifestacjach darów duchowych. Jest ich sporo. Kto był na seminarium sobotnim z bratem Biernem, on wymienił tam 18 różnych darów i posłów, które są efektem działania Ducha Świętego. Odsyłam do materiałów, a pod koniec miesiąca Grzegorz usłuży nam tematem dary Ducha Świętego, więc nie będę dzisiaj o tym mówić. Bądźcie pełni Ducha. I to jest nawołanie do każdego, gdyż Duch przejawia się w każdym dla wspólnej korzyści. No dobrze, ale spójrzmy na tą górę, na tą piramidę jeszcze dokładniej. Oto schodzimy na... Poziom tutaj umieszczony najniżej, który w moim założeniu i w tym, co chciałbym przekazać, ma być jest podstawą życia chrześcijańskiego i ten poziom nazywa się życie według ducha. I chciałbym Wam powiedzieć, kochani, że ten poziom, o ile możemy takiego słowa użyć, jest absolutnie dla każdego wierzącego. Absolutnie dla każdego wierzącego. Każdy z nas powołany jest do tego, aby żyć według ducha, nie według ciała. List do Rzymian rozdział 8, list do Galacjan rozdział 5 traktują nieco szerzej, co to znaczy żyć według ciała, co to znaczy żyć według ducha. Są też inne wersety na ten temat. Skracając sprawy ciała duchem, umartwiajcie Człowiek duchowy myśli o tym, co duchowe, człowiek cielesny o tym, co cielesny. I to jest absolutna podstawa. Jeżeli mówimy o darach ducha i cudach, cudach i znakach, to absolutną podstawą do tego, aby Kościół mógł unieść ciężar darów Ducha Świętego, ciężar cudów i znaków jest życie według ducha, które, uwaga, nie jest alternatywą, ale jest koniecznością jest koniecznością dla każdego. Czy zgodzimy się z tym? Bądźcie pełni ducha. Co to znaczy w praktyce? I teraz moglibyśmy otworzyć list do Efezjan. W liście do Efezjan jest właśnie ten werset 5,18 Bądźcie pełni ducha, czy też starajcie się o to, aby być stale napełnianymi Duchem Świętym. Ale spójrzmy na kontekst tego polecenia. Tym kontekstem jest spora część rozdziału czwartego, i rozdziału piątego. Co to znaczy życie według ducha w praktyce? Dzisiaj dla mnie tutaj, żyjącego w Kamiennej Górze, żyjącego w tym mieście, w tej okolicy, siedzącego dzisiaj tutaj na krześle. Musielibyśmy czytać wiele wersetów, począwszy od 4.25 aż do 5.20. Nie będziemy teraz ich czytać. Mam nadzieję, że większość z nas te wersety zna, Jeśli nie, zachęcam Przeczytaj je osobiście w skupieniu władzy. I co to znaczy? Ja to spersonalizuję bardziej. Bądź pełen ducha. Bądź pełen ducha. Bycie pełnym ducha oznacza żyj w prawdzie. Nie kłam. Bądź pełen ducha oznacza przebaczenie. Kiedy spotka się jakaś niesprawiedliwość czy krzywda, bądź pełen ducha to znaczy. Przebacz. Bądź pełen ducha oznacza uczciwość, uczciwe i prawe życie. Bądź pełen ducha oznacza pracowitość w Twoim miejscu pracy, rzetelność. Bądź pełen ducha oznacza kontrolę Twojego języka, aby żadne złe, zgniłe, zepsute słowa z naszych ust nie wychodziły. Bądź pełen ducha oznacza unikanie złych emocji, gniewów, swarów, krzyków, narzekania. Bądź pełen ducha oznacza uprzejmość, uprzejmość dla wszystkich. Bądź pełen ducha oznacza serdeczność. Bądź pełen ducha o, oznacza okazywanie miłości. Bądź pełen ducha oznacza życie w czystości, czynienie dobra, zaprowadzanie sprawiedliwości. Bycie pełnym ducha świętego polega abyśmy, na tym, abyśmy nie lgnęli do brudów świata. Bądź pełen ducha, to znaczy uciekaj przed rozwiązłością, nieczystością, chciwością. Bądź pełen ducha, zachowuj trzeźwość i aktywnie i regularnie angażuj się w uwielbienie. Bądź pełen ducha, to znaczy dziękuj za wszystko. To jest skrót tego miejsca. Tak w praktyce wygląda życie w pełni ducha. I uwaga, to jest wszystko dla wspólnej korzyści. Teraz ten wątek podkreślę. I pamiętaj, że Twoja osobista jakość życia w Duchu Świętym ma znaczenie dla innych. Dlatego, że kiedy Ty jesteś przemieniany, to staje się widoczne i odczuwalne w życiu Twojego otoczenia. Biblia nazywa to owocem Ducha Świętego. Owoc Ducha Świętego. Pełnia Ducha Świętego to nie tylko cuda i znaki, to nie tylko dary, ale to jest owoc. Owoc, który przynosi zbudowanie, radość, pokój. Wspólna korzyść. Sprawdzaj, czy to, co robisz, czy to, jak żyjesz, czy to, jak służysz, czy to, jak przeżywasz Boga, czy to naprawdę jest dla naszej wspólnej korzyści. Jeśli nie ma tej motywacji, tego efektu, to choćby wyglądało to pięknie dla ciebie i może jeszcze dla kogoś, będę odważny, powiem tak, to będą tylko pozory duchowości i namaszczenia. Nie jest to z ducha, ale z ciała. Jeśli nie jest to dla wspólnej korzyści, ale dla Twoich egoistycznych ambicji, to jest to z ciała, a nie z ducha. Nie miejmy złudzeń. Juda sklasyfikował takie działania. W liście Judy czytamy o ludziach, którzy wywołują rozłamy. Pozwólcie, że przeczytam. List Judy, werset 18 do 20. Juda cytuje słowa apostołów w czasach ostatecznych. Pojawią się... Szydercy skupieni na własnych, bezbo bezbożnych pragnieniach. Możemy pomyśleć, no tak, to pełno takich na świecie, ale nie, tu jest mowa o Kościele. Tu jest mowa o ludziach będących częścią Kościoła. Będą to ludzie wywołujący rozłamy zmysłowi, nie mający ducha. Jeżeli moje działanie, twoje działanie, czyjeś działanie powoduje rozłam, zgorszenie, Podział, spór, to znaczy, że nie jest to z Ducha Bożego. Jest to działanie z ciała, jest to działanie ze zmysłów. Ale wy, kochani, budujcie się w swej Najświętszej Wierze, módlcie się w Duchu Świętym. Budujmy relacje, a nie niszczmy ich. Bo my powołani jesteśmy do lepszych celów. A obietnica Ducha Świętego jest dla każdego z nas. Od dwóch tysięcy lat ta obietnica jest dana Kościołowi. Bądźmy pełni Ducha na tym najniższym poziomie, życie według Ducha. Starajmy się i zabiegajmy o to, aby być pełnymi Ducha na tym poziomie darów Ducha Świętego. I bądźmy otwarci na to, aby Pan Bóg mógł nas użyć na tym poziomie znaków i cudów. Bądźmy otwarci. To jest Jego suwerenna wola, ale jeśli ja nie będę gotowy, to nic się nie wydarzy. I ostatnia zachęta przed modlitwą, którą chciałbym teraz zaproponować, to są słowa Pana Jezusa, z Ewangelii Jana, rozdział siódmy. Jezus powiedział coś na temat Ducha Świętego. Rozdział siódmy, wiersze trzydziesty do trzydziestego A w ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo... Z Jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To zaś powiedział o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Duch bowiem nie zstąpił jeszcze na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienia Jezusa. Ale my jesteśmy w momencie, kiedy to uwielbienie się już dokonało i kiedy możemy przeżywać pełnię działania Ducha Świętego. Przychodzi Boże tchnienie, przychodzi Boże powiew. Zapraszam do modlitwy o napełnienie duchem, o aktywację darów ducha, o pełnię ducha taka, jaka jest nam wyznaczona.